To są informacje Polskiego Radia 24. Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie pozostaje zamknięta, w rzymskim Koloseum trwa droga krzyżowa z udziałem papieża. W Zatoce Perskiej rozbił się drugi samolot amerykańskich sił powietrznych. Wcześniej Iran strącił F-15. Zabieg był trudny, ale zakończył się sukcesem. Lekarze z Lublina uratowali dziewczynkę z udarem mózgu. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam.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 Nieliczni, wierni zakonnicy przemierzali stację Męki Pańskiej w Jerozolimie. Bazylika Grobu Pańskiego pozostaje zamknięta. Do bazyliki wpuszczono jednak tylko kilku duchownych. W Jerozolimie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Cajewicz.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 Z kolei ulicami Warszawy przeszła 30. Wielkopiątkowa Centralna Droga Krzyżowa. na Nabożeństwu przewodniczył metropolita Warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu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 w błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wierząc w jego szczególne wstawienictwo za nami. Pierwszą centralną drogę krzyżową w Warszawie zorganizowano w 1994 roku.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 Irańczycy.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 za każdym razem ma on rację, natomiast racja jest w tym zarzucie formułowanym przez parlament, że rzeczywiście mamy do czynienia w naszym wypadku z uzurpacją dotyczącą kompetencji. 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Lekarze z Lublina uratowali życie dziewięciolatki z udarem mózgu. U dziewczynki wykonano zabieg tromboktomii mechanicznej, mówi dr Łukasz Światłowski z Uniwersytetu Szpitala Dziecięcego nr 4.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 Prognoza pogody w drugiej połowie nocy w zachodniej części kraju. Przelotne opady deszczu, na południu silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach w nocy od minus 1 do 2 stopni, a w sobotę od 12 do 15. Sześć minut po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. Polacy ruszyli samochodami w różne miejsca kraju do swoich najbliższych, żeby wspólnie spędzić święta. No i okazuje się, że w całej Unii Europejskiej to u nas benzyna jest najtańsza, a najdroższa jest w Holandii. No na szczęście do Holandii daleko, więc Holendrzy do nas nie będą przyjeżdżali tankować, ale władze myślą o tym, w jaki sposób ograniczyć zakup paliw przez obywateli na przykład z za zachodniej czy południowej granicy. A jeżeli o Holandii mowa, to Holandia to kraj rowerów i tam ten rower ułatwia życie, a u nas no, okazało się, że jeden z kierujących pojawił się na drodze publicznej na rowerze i miał 4,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. No oczywiście został zatrzymany a i musi zapłacić mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No, głupota ludzka, proszę państwa, nie zna granic. Turbo historia. Krzysztof grzybowski to jest Turbo Historia. Dziś naszym gościem jest pan doktor Kamil Piskała. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. A bohaterką książka, która niedawno się ukazała wydawnictwem, jest Muzeum Historii Polski. Rzecz niezwykle ciekawa, bo dotycząca fragmentu polskiej historii, wcale nie tak odległego, o którym, mam wrażenie, kompletnie zapomnieliśmy, czy jakoś został wyparty z naszej pamięci historycznej. Chodzi o wielki kryzys, a tytuł książki, bo właśnie o tym musimy wspomnieć, to "Zredukowani o społecznych skutkach wielkiego kryzysu. To, panie doktorze, na sam początek Dlaczego zaczyna pan w tak nietypowy sposób od obrazu Wojciecha Weissa? To jest decyzja, która podyktowana była w zasadzie takim rozpoznaniem, które. czy jakby tak, takim spostrzeżeniem, które zaczęło do mnie dokierać w trakcie prac nad, nad książką. Że tak na dobrą sprawę, i to być może jest jeden z elementów odpowiedzi na to, dlaczego o tym doświadczeniu wielkiego kryzysu tak słabo jako społeczeństwo pamiętamy, to było takie spostrzeżenie, że w zasadzie nie dorobiliśmy się. Takiego takiej artystycznej reprezentacji doświadczenia Wielkiego Krysu, która weszłaby do kanonu. Czy to literackiego, czy jakby jeśli chodzi o, o, o twórczość nie wiem, malarską, rzeźbiarską i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, no, literatura chyba jest takim najbardziej oczywistym tropem. Nie mamy polski gron gniewu, prawda? I pomyślałem sobie, że ten obraz Wojciecha Wajsa, który też jak mi wiadomo ma być jednym z elementów eksponowanych na wystawie stałej Muzeum Historii Polski, to może być taki dobry punkt wyjścia. Być może, być może, jakby też jest to. Jest to obraz no, absolutnie przejmujący, poruszający dla, dla, dla kogoś, kto, kto na niego spogląda i zna kontekst, w którym, w którym ten obraz y, powstał. Pomyślałem sobie, że być może można byłoby spróbować y, od niego zacząć, no, ale też przy okazji, budując jakby wprowadzenie do, do tematu w tej książce, przy okazji być może y, sprawić, że y, to właśnie obo, obraz beki Hawajsa, oto człowiek stanie się, y, no właśnie takim pejzażem ikonicznym, artystycznym wy wy przedstawieniem tego tragicznego dla, dla, dla polskiego społeczeństwa doświadczenia, jakim był wielki kryzys. Mam takie wrażenie, że ten obraz też w jakiejś mierze naprowadza nas na to, co w tej książce znajdziemy, bo w tej książce nie znajdziemy tego, z czym nam się Druga rzecz pospolita jednak kojarzy, czyli tego kolorytu, tej takiej idylli, tych futer oficerów, dorożek, luksusowych samochodów jeżdżących po ulicach Warszawy czy Krakowa, tych wszystkich eleganckich kabaretów, kawiarni, to jest zupełnie inny obraz Polski dwudziestolecia międzywojennego. Tak, no i jest to spojrzenie, powiedziałbym, na nadzieje a zwłaszcza dekady lat 30. -tych, z perspektywy większości. Zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. Ten wyidealizowany obraz, który parę redaktor no to, to jest, no poza tym też, że no jest to też obraz kreowany jednak w dużej mierze przez ówczesną popkulturę, kino, fotografię. To jednak jest to życie, które mhm. Które prowadzi niewielka część tego społeczeństwa. Ale, przepraszam, mhm. ale my bardzo, bardzo chcieliśmy ten obraz uwierzyć, bo nawet czasy PRL-u, które raczej nie były przychylne sanacji, czy też II Rzeczpospolitej, tego obrazu nie były w stanie jakoś złamać, czy też zmienić. To prawda. A może inaczej. Powiedzmy, że pierwsze dwie dekady PRL-u to jest taki czas, kiedy próbuje się budować, legi czy legitymizować. Ten nowy porządek poprzez właśnie zestawienie i kontrast z biedą międzywojnia Później natomiast faktycznie gdzieś zaczyna na, na, na powierzchnię wypływać jednak mimo wszystko ten taki nostalgiczny mit kraju. No właśnie, kabaretów, teatrzyków, drogich restauracji, futer i rautów. No, może gdzieś tam była jakaś bieda, ale to bieda zdarza się wszędzie, w każdym państwie, więc nie byliśmy wyjątkiem. Tak, tak. No, może inaczej to trzeba, trzeba powiedzieć sobie, że jeśli chodzi o dokumentowanie historii społecznej między wojną, oczywiście no też to naznaczone było jakby celami polityki pamięci PRL-u, to jednak jakby w tym okresie sporo zrobiono, prawda? Natomiast w pewnym momencie być to, to głównie obieg akademicki, prawda, a nie coś, co kreowało wyobrażenia jakby szerszej publiczności. No to ja trochę powrócę do początku naszej rozmowy do tego pierwszego pytania. Jak to się stało, że wydarzenie, o którym pan zresztą pisze, powołując się na innych autorów, gdyby nie druga wojna światowa, zapewne byłoby największą polską traumą XX wieku, tak skutecznie wymknęło się naszej pamięci historycznej? W zasadzie większość elementów odpowiedzi na to pytanie, jakich tutaj już nam się pojawiło. Po pierwsze, jakby doświadczenie II wojny zmienia absolutnie wszystko. Jakby to jest kataklizm i trauma o takich rozmiarach, o takiej skali, no, że jakby wszystko to, co zdarzyło się wcześniej po prostu blednie, prawda? To jakby pokazuje, czy, czy, czy dobrze pokazuje to, no, jakby to, to wyparcie z pamięci społecznej doświadczeń wielkiego kryzysu, no, ale równie dobrze też traumy pierwszej wojny światowej, która została jakby powiedzmy w tej naszej polskiej pamięci absolutnie przysłonięta tym, co się, co się wydarzyło podczas drugiego, drugiej wojny światowej. No więc jakby ciężar traumy drugowojennej absolutnie przekreślił, unieważnił yy, wszystko to co, yy, to, co zdarzyło się wcześniej. To po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedzieliśmy i ten, ta tendencja, myślę, że jakby była szczególnie, czy stała się szczególnie silna po roku 89. No, yy, trochę chcemy jako społeczeństwo myśleć jednak o tej II Rzeczpospolitej, o tych yy, dwóch dekadach suwerenności, i niepodległości no właśnie w taki, w taki nostalgiczny, jednoznacznie pozytywny, pozytywny sposób. Z wielu powodów myślę, że też intuicyjnie wyczuwamy jakby też z czego to się bierze. Chętnie przypominamy sobie to wszystko, co jakby może być powodem do dumy. No zestawiając też, czy kontrastując no z drugiej strony z takim negatywnym, czy z tą czarną legendą PRL-u. No i wreszcie to o czym wspomnieliśmy, myślę, że to jest bardzo bardzo ważne, tak, że no nie, ma, nie, nie mamy jakby takich kanonicznych, rozpoznawalnych jakby powszechnie reprezentacji doświadczenia wielkiego kryzysu w kulturze. To jest jakby kolejny element, bo, bo jednak chyba zgodzimy się, że to, co wchodzi do kanonu jakby takiego czy polskiej kultury, tak no, jest w dużej mierze nośnikiem jakichś naszej wiedzy czy wyobrażeń o o przeszłości, a jeśli chodzi o wielki kryzys, no to niczego takiego się chyba nie, nie dorobiliśmy. No, doktor Murek zredukowany do Łęgi Mostowicza nie będzie polskimi gronami gniewu, nawet jeśli no jakby jest poruszającym świadectwem tych doświadczeń kryzysowych. Turbo historia. Dojdźmy już do tego momentu, momentu kluczowego, czyli rok 1929. Najpierw Stany Zjednoczone, a potem niczym kostki domina zaczyna się sypać ten cały światowy porządek ekonomiczno-gospodarczy. I tu się zaczynają pojawiać w Pana książce rzeczy, które brzmią zdumiewająco z dzisiejszej perspektywy. Ja wiem, że to przykładanie dzisiejszych miar jest błędem i tak nie powinniśmy robić. No ale z drugiej strony trudno też uciec od dzisiejszych skojarzeń i od dzisiejszej wiedzy, czy też no, tego jak dziś rozwiązuje się pewne problemy. No bo jeżeli prawie na samym początku czytamy o tym, że... Takim pierwszym, pierwszą odpowiedzią na, na te postępujące problemy była powszechna kartelizacja wszelkich gałęzi przemysłu i produkcji. I pojawiają się takie cudeńka jak konwencja sprzedaży żelaznych wiader ocynkowanych, czy też syndykat sprzedaży siodeł rowerowych. To pomimo całej tej tragedii, tragizmu tej, tej sytuacji nie sposób się jakoś ironicznie uśmiechnąć. Tak, no, ja też przywołuję te, co, co, co bardziej groteskowo brzmiące nazwy tych syndykatów, karteli i tym podobnych zrzeszeń producenckich w książce. Natomiast problem był bardzo poważny, czy konsekwencje społeczne były bardzo poważne, bowiem każde zrzeszenie kartelowe no, jest formą monopolu. Nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby wiedzieć, że koszt funkcjonowania monopolu ponosi społeczeństwo. Prawda? Jakby, yy, yy, yy, każde rzeszenie jakby o, o charakterze jak monopolistycznym yy, oznacza w sytuacji kryzysu, że mamy do czynienia, jakby, czy, że ceny Regulowane przez jakby produktu, którego sprzedaż i jakby produkcja i sprzedaż jest regulowana przez kartel, no utrzymują się na nienaturalnie wysokim poziomie. Innymi, nienaturalnie, czyli no, jakby wyższym niż gdybyśmy mieli do czynienia z wolną konkurencją w tej branży. Co miało, czy stały zatem pewne określone przesłanki jakby y, związane z polityką, y, z polityką ówczesnych władz, którym po prostu zależało na tym, żeby y, zachować aktywny bilans handlowy. Innymi słowy, żeby więcej eksportować niż importować, y, a duże zrzeszenia takie jak kartele właśnie miały większe szanse na rynkach międzynarodowych. Natomiast dla społeczeństwa jakby była, to, była to katastrofa, a przede wszystkim dla wchi, prawda? bowiem to właśnie z, w dużej mierze z uwagi jakby na tę postępującą kartelizację przemysłu a rozwierały się tak zwane nożyce cen, których koszt społeczny, ale też jakby taki zupełnie dosłownie pojęty ekonomiczny dźwigały miliony, miliony rogin na FHI, dla których jakby te, te nożyce, nożyce cen były no po prostu jakby, trage, jakby w swoich konsekwencjach tragiczne, tragiczne. No ale to o czym Pan mówi, ta kartelizacja, no to z jednej strony oczywiście są wysokie ceny, czyli zabijanie czegoś, co dziś chyba jest podstawą zwalczania tego typu kryzysów, czyli zabijanie popytu wewnętrznego. No wtedy chyba tej wiedzy nie było, ale druga rzecz bardzo, bardzo ciekawa, na przykład węgiel i cukier, czyli produkty niezwykle istotne, które ze względu również na kartelizację no i właśnie tę chęć eksportu w kraju były obłożone bardzo wysokimi opłatami. Można powiedzieć, że no cukier był towarem wręcz luksusowym, a jednocześnie w tym samym czasie za granicą ten polski cukier i polski węgier był sprzedawany po cenach dumpingowych i to mocno zaniżonych, co dla takiego przeciętnego odbiorcy w Polsce zubożałego kryzysem było kompletnie niezrozumiałe. Tak, jakby dla ludzie nie byli w stanie tego zrozumieć, no postrzegali jakby tego rodzaju politykę, jakby jako jakiś taki rodzaj no Cenicznego przeżywania kosztów kryzysu na, na, na społeczeństwo. Natomiast jakby dotknął pan redaktor w kluczowej kwestii, która, czy kluczowej kwestii, kluczowej jeżeli chodzi o skalę załamania i też to, jak długo kryzys w Polsce trwał, bo, bo on trwa no, można powiedzieć jakby dwa lata dłużej niż w innych państwach europejskich, czyli kwestii niewielkiej chłonności czy słabości rynku wewnętrznego. Prawda? Jakby słabość konsumpcji na rynku, na rynku wewnętrznym, no, która była m.in. właśnie pochodną wysokich cen kartelowych. No i takich absurdów z perspektywy przynajmniej jakby zwykłego konsumenta, tak? Absurdów, których chyba najlepszym uosobieniem były właśnie ceny cukru z jednej strony wywindowane na rynku, na rynku krajowym, po to, żeby pokryć deficyt, który wiązał się jakby z eksportowaniem tego cukru poniżej kosztów produkcji. Dlaczego? Absurd natomiast jakby no nie, nie brał się z, z niczego, prawda? Jakby wynikał z tego, że Ówczesne władze. No zresztą w jakimś sensie, przynajmniej do początku lat 30. no to zgodnie z panującą wówczas ortodoksją, stały na gruncie złotej waluty. Innymi słowy złotówka musiała mieć ustawowe pokrycie w, w rezerwach złotowych i, i dewizowych mhm, ale... i można było ją wymienić. Tak, ale przepraszam, swobodnie. to jest kolejna nie niekonsekwencja, no bo jeżeli nie stawiamy na popyt wewnętrzny, tylko na eksport, no to silna waluta oparcia, oparta na w złocie, ten eksport hamuje i dławi. Mm -hmm, tak, natomiast czy jest jeszcze jeden czynnik, który musi, który musi mieć na uwadze. Yy, yy, związany z koniecznością regulacji zadłużenia yy, zewnętrznego, zadłużenia zagranicznego. Jakby innymi słowy trzeba było sobie zapewnić dopływ yy, walut, czy dewiz yy, albo, albo, yy, albo złota po to, żeby móc regulować zadłużenie, yy, zadłużenie zagraniczne. Więc jakby faktycznie trochę ta polityka gospodarcza polskiego rządu obracała się w błędnym kole. I, a koszty? spadały na barki społeczeństwa. No to jeszcze jedno zdanie mówi pan o ortodoksji. No myślę, że pod tym zdaniem bardzo chętnie podpisałoby się też i wielu dzisiejszych, no może nie dzisiejszych, ale takich liberałów z lat 90. Rząd życia gospodarczego nie może tworzyć i ożywiać go nie może. Życie gospodarcze samo musi to zrobić. Dokładnie tak. To jeden z ówczesnych ministrów, no który w bardzo, powiedziałbym, taki zwięzły sposób wyłożył e powszechnie panujące w ówczesnych kręgach rządzących, jakby w kręgu, w kręgu sanacji przekonanie. Zresztą nie tylko jakby w, w, wśród sanatorów, no, ale też wśród ówczesnych jakby ekonomistów czy, czy specjalistów od polityki gospodarczej, e, którzy uważali e, e, zgodnie jakby z dotychczas panującymi poglądami, no, że kryzysy są nieodłącznym, ale nieodłącznym elementem cyklu, cyklu koniunkturalnego. Innymi słowy raz na jakiś czas gospodarka tak jak jakby człowiek w zimą czy, czy przy okazji przesilenia wiosen Zapada tak na jakieś lekkie przeziębienie, i pojawia się jakiś katar, kaszel. Trzeba przytrzymać później, natomiast wróci wszystko do normy. No i tak, i, i, tak postrzegano jakby dotychczasowe kryzysy i uważano, że, że sytuacja w tym wypadku jest podobna. No koło 31-32 roku zaczęto sobie uświadamiać, że to jest ten kryzys jest inny niż... Yy, wszystkie dotychczasowe Czyli trzy yy. lata trzeba było na to, żeby te świadomość i to postrzeganie się jednak zmieniły? Yy. Tak, można powiedzieć, natomiast no, to też nie przełożyło się od razu i w, w taki bardzo jakby jednoznaczny sposób na, na politykę gospodarczą, no bo ostatecznie jakby przekonanie o tym, że to gospodarka sama powinna powrócić do, do, do równowagi i ono będzie no, w jakimś sensie ciążyć nad polityką gospodarczą w zasadzie aż do końca, aż do końca kryzysu. Więc no, to było takie przekonanie o tym, że no, to, to w gospodarce kapitalistyczną jest wybudowany jakby mechanizm, który pozwala powrócić automatycznie do równowagi, a rolą rządu jest nie majstrować tak, czyli nie, w, w, nie wiem, nie nakręcać konsumpcji poprzez jakby inwestycje z budżetu państwa, czy zadłużanie, czy nie daj Boże jeszcze tworzenie jakich przedsiębiorstw, państwowych, czyli etatyzm. Tak, tylko rolą rządu jest pilnować stabilnej waluty, no i dbać o to, żeby, żeby w budżecie nie pojawił się za duży deficyt, co oznaczało, no bo spadają dochody budżetowe, więc co oznaczało, że redukowano również wydatki, wydatki z budżetu z perspektywy powiedziałbym teorii ekonomii wypracowanej właśnie po doświadczeniu wielkiego kryzysu za sprawą czy to Kaleckiego, czy w skali globalnej Keynesa, no wiemy, że trzeba, należy działać zupełnie od, dokładnie odwrotnie, prawda? Natomiast wówczas no jakby przyjęto taką, wydawało się zdroworozsądkową politykę, ale jej konsekwencjami były, czy jakby jej konsekwencją było, było to, że kryzys się tylko i wyłącznie pogłębiał, tak? A, a społeczeństwo coraz bardziej dotkliwie odczuwało jego skutki. To w takim razie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jakie my dziś mamy dane dotyczące skali tego kryzysu? Bo czytając pana książkę ewidentnie w kilku miejscach pan bardzo mocno podkreśla, że jest z tym bardzo poważny kłopot. Tak, bo też no, na różne sposoby możemy jakoś tak starać się mierzyć skalę tego załamania gospodarczego. Możemy jakby próbować szacować tak jak to robimy dzisiaj wskaźnik PKB. Trochę czy trochę. No brakuje jakby sporo danych, które pozwoliłyby nam na takie dokładne szacunki. Natomiast podjęto taką próbę, podjęto taką próbę kilka lat temu. No i wynikałoby z, z tych szacunków, że można mówić o spadku PKB, które no, jakby gdzieś oscyluje między 20 a 25%. Czyli no, jakby to jest... No to gigantyczna zapaść. Gigantyczna, prawda? Dzisiaj, kiedy, kiedy, kiedy państwo oscyluje gdzieś tam wokół zera, albo pojawi się minus 1, minus 2% PKB rok do roku, no to jakby mówimy już o tym, że sprawa jest poważna, natomiast wówczas to jest ponad... Można szacować, że ponad 20%, ale jeśli spojrzymy na wskaźnik produkcji przemysłowej, no to on spada o ponad 40%. Jeśli spojrzymy na ubytek roboczogogin w dużych przedsiębiorstwach, bo tylko one są objęte taką statystyką, duże, czyli w ówczesnych realiach takie, w średnich i dużych, czyli zatrudniających więcej niż 20 osób w przemyśle, to spadek przepracowanych roboczogogin w porównaniu z okresem sprzed kryzysu dobija do 40%. Nie jesteśmy w stanie obliczyć też stopy bezrobocia w miastach tak, jak ją Natomiast dzisiaj. Natomiast no jakby, my szacunki, czy możemy jakby szacować, że gdybyśmy, że, że ona gdyby liczy się dzisiejszą metodologią to w wielu jakby w ówczesnych miastach dobija jakieś tam do 30% albo nawet, i, albo nawet i więcej, więc jakby jest to skala załamania, której chyba nawet jakby nie jesteśmy że nie, nie można porównać jakby do tego co się dzieje w pierwszych latach w pierwszych latach transformacji, a jeśli uświadomimy sobie jakby skalę traumy tej post, -traum, post z lat 90 tak jakby i przy uświadomimy sobie, że skala załamania gospodarczego w latach wielkiego kryzysu prawdopodobnie jakby przebija to, czego doświadczyliśmy na początku lat 90. No to jakby zaczynamy rozumieć, jak wielkim ciosem nie tylko dla gospodarki, ale dla społeczeństwa był wielki kryzys. No tak, ale warto pamiętać o kontekście, że jednak w latach 90. mówimy o rodzinach, gdzie no, przeważnie było tak, że były dwie dorosłe osoby pracujące, jedno, dwójka, trójka, czwórka dzieci. W przypadku końcówki lat 20. czy też początku lat 30. mówimy o zupełnie innym modelu, to znaczy mówimy o jednej osobie pracującej, która bardzo często na utrzymaniu miała żonę, swoich rodziców i nie jedno, dwoje dzieci, tylko kilkoro. Tak, to, to jest też rzecz warta podkreślenia. Choć od razu dodajmy, że w, były takie, takie branże, czy takie gałęzie jakby w przemyśle, gdzie ta płaca rodzinna, jak wówczas mówiono, już nie funkcjonowała. Dobrym przykładem będzie łuki, włókiennictwo, tak, gdzie mhm. jakby raczej, czy nie jest rzadkim, tak, że pracuje dwoje, dwoje dorosłych. Natomiast to też jest ciekawe, jakby doświadczenie bezrobocia kryzysowego często sprawiało, że odwracały się niejako, czy zmieniały się role, jeśli chodzi o półkę właśnie w roginach bezrobotnych. Szczególnie tam <śbolo> czy tak jakby to by wynikało z, z prowadzonych wówczas badań, badań przeprowadzonych przez ówczesnych socjologów, jakby w, wśród rogin bezrobotnych. Szczególnie tam, gdzie na przykład mieliśmy do czynienia z utratą pracy przez mężczyznę, który pracował w, czy powiedzmy miał wyuczony fach i y, m, pracował jakby, czy, czy, czy wykonywał zawód, który cieszył się wysokim prestiżem w y, y, y, y, tym środowisku robotniczym. Nâch, na przykład, nie wiem, był górnikiem, metalowcem, wykwalifikowanym ślusarzem, drukarzem, uh, tak. etc. Etc. Często w przypadku utraty pracy takie osoby miały problem, żeby podjąć inne, gorzej płatne i mniej prestiżowe zajęcie. Tu jakby wchodziła kwestia powiedzmy, tego takiego poczucia, poczucia godności, bo to było postrzegane jako deklasacja. Natomiast zwracano uwagę, że właśnie w wielu wypadkach w roginach robotniczych w takiej sytuacji ciężar utrzymania domu przejmowała, przejmowała kobieta, której dużo łatwiej, które, no mówiąc, dzisiejszym językiem, były dużo bardziej elastyczne na rynku pracy, dużo łatwiej było. Łatwiej znosiły tę zawodową degradację? Tak, dużo łatwiej było im podjąć nawet najgorzej, płatną no i, i też najmniej powiedziałbym, prestiżową czy upokarzającą nawet, tak powiem. Powiedzmy, yy, powiedzmy pracę i, i te groszowe, groszowe zarobki często jakby pozwalały się przez jakiś czas rodzinie utrzymywać na, na, na powierzchni. To tu musimy się na chwilę zatrzymać. Przypomnę, Kamil Piskała, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawiamy o książce Zredukowani o społecznych skutkach wielkiego kryzysu i do tego wielkiego kryzysu, do wielkiej traumy wrócimy już w drugiej części naszej dyskusji. Proszę je szukać na podcastach Polskiego Radia.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 do świątyni grobu pańskiego. Nikt nie może wejść nawet na plac świątynny. Ze względów bezpieczeństwa władze izraelskie narzuciły ograniczone ramy modlitewne dla wyznawców wszystkich religii. Przez cały czas, jak trwa wojna, ona już ponad miesiąc trwa, to się na płaczu jest zamknięta, tam nie mogą wejść żydzi ortodoksyjni, bieżące. Jest zamknięte w wzgórze świątynne, tam w meczetach nie jest odprawiana. No i został zamknięty święty grobu, ale w synagogach w Jerozolimie modlice jest dużo. Tutaj przecież są różne wspólnoty, jest coraz mniej oczywiście, ale myślę, że nikt nie będzie przeszkadzał. Każdej swojej świątyni będzie się mogło na święto. W wyniku porozumienia między łacińskim patriarchą Jerozolimy a rządem Izraela liturgia Triduum Paschalnego w bazylicach Świętego Grobu będzie sprawowana przy zamkniętych drzwiach bez udziału wiernych.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 15.00 nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Sekretarz generalny NATO Marco Rutte uda się po świętach z wizytą do USA. W środę spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem, sekretarzem stanu Markiem Rubio i ministrem obrony Pitem Hexetem. Jak przypomniała agencja AFP, Trump w ostatnich dniach zagroził, że USA opuszczą NATO. Ponadto prezydent Trump skrytykował europejskich sojuszników za brak zaangażowania w wojnę, którą Stany Zjednoczone rozpętały wraz z Izraelem, atakując Iran 28 lutego. 33 minuty po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. Nieco takiej świątecznej statystyki najczęściej kupowaną książką na świecie jest Pismo Święte. W Polsce również i chociaż Biblia jest tak popularna jako książka kupowana, no to bardzo rzadko czytana jest w całości. Okazuje się, że tylko około 19% Polaków czyta Pismo Święte przynajmniej raz w roku. Prawie codziennie czyta jeszcze mniej, to dosłownie jeden, dwa Procent, a najczęściej czytanymi fragmentami e, to są Ewangelie, a ze Starego Testamentu e, psalmy. Można też słuchać Biblii, dlatego że z, na rynku jest kilka wspaniale nagranych audiobooków. I chyba ta metoda jest metodą najlepszą. Polskie Radio 24. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Spotykamy się w szczególnym czasie. To Wielki Piątek. Ten dzień, kiedy Kościół wskazuje na mękę Chrystusa, to część Triduum Paskalnego, która zaprasza nas, by zatrzymać się nad cierpieniem i śmiercią Chrystusa, ale nie po to, by na tym opowieść zakończyć, ale by przygotować nas na ciszę i oczekiwanie Wielkiej Soboty, by później mogła rozbrzmiewać chwała zmartwychwstania i radość Niedzieli Wielkanocnej. Ten dzień jest koniecznym, ten dzień jest obrazem istoty, odkupienia, bo to przez krzyż Chrystusa świat otrzymuje zbawienie i o szczególnym nabożeństwie, które jest związane z Wielkim Piątkiem, z całą pasją Chrystusa, ale także szerzej z okresem Wielkiego Postu. Chciałbym, żebyśmy mogli dzisiaj podyskutować. To nabożeństwo siedmiu ostatnich słów Jezusa, siedmiu ostatnich zdań Jezusa, które znane jest na całym świecie, a dobrą szansą, by lepiej poznać to nabożeństwo, będzie także okazja do przedstawienia opracowań, tych rozważań wielkopostnych, bo bardzo często te słowa Chrystusa były podstawą do pasyjnych kazań. Serdecznie witam mojego Państwa gościa. Jest nim ksiądz Mariusz Krawiec. Dzień dobry, Szczęść Boże. Dzień dobry, Szczęść Boże wszystkim. Jest ksiądz przełożonym paulistów w Polsce i na Ukrainie, to także szczególne zadanie, bo Pauliści od lat propagują książki, publikacje i wiedzę biblijną i teologiczną, więc to także szansa na propagowanie duchowości pasyjnej również poprzez publikacje. Oczywiście to wynika z naszego charyzmatu, bo nasze zgromadzenie, zgromadzenie Paulistów, które było założone przez błogosławionego Jakuba Alberionego we Włoszech w roku 1914. Od samego początku ma wpisane jako główną misję, jako główny charyzmat, ewangelizację poprzez środki społecznego przekazu, w tym wypadku poprzez także dróg. I staramy się propagować właśnie literaturę, książkę, jako rzecz, która ma, nam, no, ma nas przybliżyć do Boga przede wszystkim. Wielkanoc jest sednem życia Kościoła. Czas, który do niej prowadzi to Wielki Post. I w związku z tym, że takich okresów szczególnego namysłu, szczególnej refleksji, szczególnej medytacji w Kościele mamy dwa. Przed Wielkanocą Wielki Post, wcześniej przed Bożym Narodzeniem Adwent, to z racji tego, że Wielki Post zaprasza do szczególnych praktyk, Warto zwrócić uwagę właśnie na nabożeństwa, które temu okresowi towarzyszą. Wiele jest form duchowości, ale ta duchowość pasyjna chyba jest szczególnie cenna, bo zaprasza, żeby nieco oderwać się od tego naszego tu i teraz, od naszej codzienności, by zatrzymać się nad tym, co może nas trochę umocnić, trochę też i ubogacić, ale każąc spojrzeć, na to, co trudne, co może jest jakimś wyrzeczeniem, co może jest jakimś zaproszeniem, by spojrzeć na cierpienie Chrystusa jako drogę do zbawienia. Ja myślę przede wszystkim, tak jak dzisiaj, Wielki Piątek to jest ten dzień, który w szczególny sposób każe nam zwrócić uwagę na te wydarzenia, które miały miejsce na Golgocie. Śmierć Chrystusa, wcześniej Jego... Sąd nad nim, droga krzyżowa to są te istotne elementy naszej chrześcijańskiej tożsamości, duchowości, które sprawiają, że my po prostu wraz z Chrystusem wchodzimy na, na Golgotę. My nie jesteśmy tymi, którzy jedynie przyglądają się y, widzami, ale poprzez różnego rodzaju formy duchowości pasyjnej, poprzez nawożeństwa pasyjne, my uczestniczymy, współuczestniczymy w tym doświadczeniu męki chrystusowej i jego śmierci na krzyżu. I oczywiście mamy tą przed sobą perspektywę, która dokona się w poranek zmartwychwstania, czyli y, wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa, które dla nas jest źródłem przede wszystkim nadziei naszej chrześcijańskiej, bo oczywiście nasze życie nie kończy, nie kończy się na krzyżu, ale ono na krzyżu znajduje przede wszystkim odkupienie z tej niewoli grzechu, ale y, dalej my patrzymy w perspektywę zmartwychwstania, ale dzisiaj na pewno koncentrujemy się w ten szczególny dzień na samym wydarzeniu y, męki i śmierci Chrystusa. Tak, jeśli nie ma Wielkiego Piątku, to nie ma też Niedzieli Zmartwychwstania i tym bardziej warto zatrzymać się nad takimi elementami, które pokazują sedno tego czasu, to wiele nabożeństw. W polskiej tradycji oczywiście gorzkie żale. Drogi krzyżowe sprawowane na całym świecie, ale to także to nabożeństwo siedmiu słów Chrystusa, siedmiu zdań Jezusa. Ono pewnie w Polsce nie jest tak bardzo znane jak w wielu innych miejscach, ale przez fakt, że było często podstawą wielkopostnych rozważań i pasyjnych kazań, warto się nad nim zatrzymać. To historia która ma swoje źródła w dwunastowiecznej tradycji, by uporządkować narrację męki i medytację nad męką Chrystusa. I te słowa są wybrane z różnych Ewangelii. Przypisywane są ewangelistom, którzy opisali wypowiedzi Chrystusa, które padły już z krzyża jako testament Chrystusa. Oczywiście, to są bardzo ważne słowa, bo zresztą każde słowa, które zapisane są na kartach Ewangelii i są słowami wypowiedzianymi przez samego Chrystusa, mają ogromne znaczenie dla nas, bo są po prostu no, tymi słowami, które wypowiada sam Chrystus. A tutaj szczególnie, gdy mówimy o tych, siedmiu zdaniach, a mówiąc jeszcze inaczej, to jest dokładnie 41 słów, łącznie z rodzajnikami i partykułami, które zostały zapisane na kartach Ewangelii i te słowa są słowami, jakie wypowiada Jezus z krzyża. Także ja myślę, że to jest dla nas coś bardzo ważnego, coś istotnego, co powinno stać się dla nas źródłem y, medytacji, bo nie jest to jakaś narracja, nie jest to jakiś opis, ale są to po prostu słowa samego Chrystusa. Skoro zostały wypowiedziane z krzyża, to osobiście uważam, że powinny dla nas stać się y, szczególnym y, przedmiotem medytacji, y, bo te słowa, kiedy je przeanalizujemy, y, to nie są słowa przypadkowe, to są słowa, które wypowiada Zbawiciel i które dzisiaj interpretujemy przez pryzmat ich znaczenia teologicznego, a co za tym idzie dla naszego życia, po prostu dla naszej ludzkiej egzystencji. Święty Bonaventura, jeden z tych autorów, którzy tworzyli podwaliny do właśnie tych wielkopostnych rozważań, zaznaczał, że te słowa możemy odczytać jako mistyczne kompendium całej Ewangelii. To streszczenie nauczania Chrystusa, które zawiera się właśnie w tych siedmiu zdaniach. Czy można przez pryzmat męki Chrystusa, tego co wtedy mówił, lepiej zrozumieć całość Ewangelii, albo nawet, jeżeli nie czyta się całości Biblii, koncentruje się na tych zdaniach, zobaczyć sedno chrześcijaństwa? Jak najbardziej można. Ja uważam, że te słowa dają nam syntezę tego, czym jest chrześcijaństwo i czym jest życie chrześcijanina. Bo oczywiście życie chrześcijań jest wpisane w życie Jezusa. Tutaj dotykamy tych ostatnich chwil Jezusa na krzyżu, na tym świecie też, bo wiemy, Chrystus umiera na krzyżu, ale dotykamy takiej kwestii jak przebaczenie, jak zbawienie, jak relacje międzyludzkie, doświadczenie opuszczenia, cierpienia, triumfu, także zawierzenia Bogu. To są te elementy istotne, które wpisane są w życie i w egzystencję, myślę, każdego z nas. Dlatego te słowa są tak ważne i stanowią dla nas punkt odniesienia punkt odniesienia dla naszej wielkopiątkowej medytacji. To słowa, które są zaczerpnięte z Ewangelii trzech autorów Ewangelii Łukasza, Ewangelii Jana i Ewangelii Mateusza. Ale wszystkie te zdania pokazują też różną dynamikę. Mówi ksiądz o relacjach. One są tutaj kluczem, bo to jest i relacja Chrystusa do Boga i relacja Chrystusa do Łotra, który jest obok Niego ukrzyżowany. To relacja do matki, do ucznia. To relacja także do innych ludzi i pokazanie całości tej sytuacji w tych paru zdaniach. Czy można się za zdaniem wybrać te, które należy w szczególny sposób przywołać? Wiem, że trzeba spojrzeć na nie jako całość, że nie można tych słów ominąć, ale gdyby zechciał ksiądz spojrzeć na te rozważania, co należałoby w pierwszej kolejności przywołać? Ja myślę, że w pierwszej kolejności, tak jak to zostało ułożone jeszcze przez Ludolfa z Saksonii w roku 1484, kiedy on ustawił te słowa w pewnej kolejności, która, która jest przekazywana przez tradycję Kościoła, e, z, zaczynając od słów przebaczenia, czyli ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To są słowa zaczerpnięte z Ewangelii Łukasza, e, które wyrażają przede wszystkim przebaczenie jakie dokonuje się z krzyża Jezus trzeba pamiętać wypowiada te słowa do swoich wrogów czyli już ten fakt zakłada pewną specyficzną perspektywę Cyceron w jednej ze swoich wypowiedzi pisał że ty mówił o śmierci na krzyżu mówił że ukrzyżowanym należało obcinać języki, bo tyle bluźnierstw było wypowiadane z ich ust. Wiemy, że krzyż, śmierć na krzyżu to była ta kara, której byli poddawani zbrodniarze, osoby, które rzeczywiście no, poza Chrystusem to zasługiwały na tą karę, przynajmniej w ujęciu wczesnego prawa rzymskiego. I to były osoby, które jak pokazują świadectwa, no, po prostu bluźniły. To nie były osoby pokorne, osoby, które tym bardziej były gotowe do tego, żeby przebaczyć tym, którzy ich ukrzyżowali. I tutaj mamy już pierwsze sformułowanie ze strony Jezusa, i jednocześnie, ja bym powiedział, wskazówkę dla nas, chrześcijan, tak? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli Jezus z krzyża wypowiada, Słowa przebaczenia. On nie polemizuje, on nie urzala się nad swoim losem, ale przede wszystkim prosi o to, aby Bóg wybaczył tym, którzy go ukrzyżowali. I to jest rzecz dla nas chrześcijan fundamentalna. Ten temat no, później często pojawia się w przypadku no, zwłaszcza śmierci męczenników. Męczennicy różnych epok, bo począwszy od tych męczenników pierwszych wieków, jak i kończywszy na, na męczennikach czasów nam współczesnych, wybaczali swoim wrogom. Ja bym powiedział, że zawsze wybaczali swoim wrogom, bo to jest też, jeśli ktoś jest w stanie wybaczyć swoim wrogom, jeśli jest w stanie wybaczyć swoim oprawcom, to jest osoba, która osiągnęła już najwyższy stopień świętości, i tą drogę przebaczenia w momencie śmierci otwiera już sam Jezus. Także mamy tutaj ten, myślę, najważniejszy dla nas yy, chrześcijan temat, temat przebaczenia. Te słowa to relacja do Boga, to relacja do drugiego człowieka, to pewien dialog, który Chrystus toczy z nami, także z nami dzisiaj, by wejść także w nasze życie. Często w naszą pustkę, w nasze cierpienie, by te słowa były jakąś odpowiedzią także na to wszystko, co trudne. Taka jest też i geneza tego nabożeństwa, bo miało ono stanowić duchową odpowiedź na siedem grzechów głównych. My dzisiaj zapominamy o tej rzeczywistości odpowiedzi Chrystusa na nasz ból, na nasze cierpienie, także na tą sferę grzechu? Czy my dzisiaj zapominamy? Ja myślę, kiedy tracimy nadzieję na to, że Bóg może nam wybaczyć nasze grzechy, to wtedy znajdujemy się w takim, w takim stanie pustki pewnej. tak Bo jeśli człowiek choćby w swoim życiu gdzieś pobłądził, przeszedł przez różne takie meandry, nieraz bardzo skomplikowane i kiedy znajduje się na tym już ostatnim, kiedy znajduje się na tym ostatnim wirażu swojego życia, można powiedzieć na łożu śmierci, w momencie, kiedy będzie odchodził z tego świata, to ja bym powiedział, przypominając sobie te słowa, przypominając sobie tą scenę, scenę rozmowy Chrystusa z tym dobrym łotrem, może mieć nadzieję, na to, że te bramy Królestwa Bożego, pod warunkiem oczywiście skruchy i wyznania grzechów, mogą, może osiągnąć, może osiągnąć bramy Królestwa Niebieskiego. I ja bym życzył każdemu z nas, kiedy znajdziemy się właśnie w tym, na tym ostatnim momencie, w tym ostatnim momencie naszego życia, abyśmy, abyśmy przypomnieli sobie tą scenę i abyśmy byli w stanie, tak jak ten człowiek, przede wszystkim wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa i, i w ten sposób otworzyć sobie bramy Królestwa Niebieskiego. Także ja uważam, że to jest bardzo ważna, a może nawet najważniejsza scena, która rozgrywa się na kartach Ewangelii. Scena, w której ten człowiek, który tak bardzo pobłądził, który został skazany na śmierć, on otrzymał od Jezusa zapewnienie, że jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Jednym z wielkich propagatorów tego nabożeństwa i w ogóle spojrzenia na to, jakie wielkie jest bogactwo w pobożności pasyjnej, Właśnie w tych rozważaniach, które można wyprowadzić z ostatnich zdań Jezusa, był arcybiskup Fulton Sheen, który przez 58 lat w każdy Wielki Piątek głosił rozważania właśnie w oparciu o te zdania, nazywając konaniecego Chrystusa największym kaznodzieją, a Krzyż najwspanialszą amboną, dla niego te zdania to pełny katechizm życia duchowego. Czy można właśnie dzisiaj, Wielki Piątek, gdy podsumowujemy także ten czas pasyjny, spojrzeć na to jako taki katechizm, który warto niejako przepracować przed wejściem w tajemnicę zmartwychwstania? Oczywiście, jak najbardziej. Ja bym powiedział więcej niż katechizm. To jest księga naszego chrześcijańskiego życia, prawda? bo katechizm to jest jakiś zbiór pewnych, pewnych prawd wiary. Natomiast tutaj te siedem zdań, które wypowiada Jezus, to jest pewna, pewna droga, którą On przed nami otwiera. Nie tylko wyznacza, ale i otwiera, dlatego że... Tak jak powiedzieliśmy, zaczynamy od przebaczenia. Jezus wyznaje swoim wrogom. Przechodzimy do, do tej nadziei na zbawienie. Bardzo taka nadzieja egzystencjalna, konkretna. Dlatego, że Jezus mówi, On nie obiecuje czegoś abstrakcyjnego. On mówi jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Także to jest bardzo konkretna obietnica. Obietnica tego, że istnieje raj, że istnieje miejsce, w którym my możemy się zatrzymać po naszej śmierci. I to jest, uważam, coś naprawdę fenomenalnego dla nas i stanowi podstawę naszej wiary. Ja bym tutaj dalej jeszcze sięgnął do tych kolejnych zdań, bo to są bardzo piękne zdania. Na przykład zdanie trzecie, kiedy w tym naszym porządku, Jezus, który zwraca się do Maryi. Niewiasto, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Słowa, które Jezus wypowiada do stojącej pod krzyżem Matki i słowa, które przede wszystkim wskazują nam na to, że Maryja jest i staje się od tego momentu nie tylko Matką Jezusa, ale także każdego z nas. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest y, krzyk jako rozpaczy skierowany do Boga, do Ojca, który w tym momencie milczy. Ale Jezus wypowiadając te słowa, On nie tyle traci wiarę, co pokazuje nam na to, że y, doświadczenie cierpienia, to doświadczenie jakże ludzkie, jest doświadczeniem niezwykle przejmującym. Jezus czuje się opuszczony, tak jak opuszczony może czuć się każdy człowiek, który, który doświadcza cierpienia, który doświadcza bólu, samotności. Pragnę, to jest to pragnienie miłości, bo tutaj Jezus mówi o tym, że pragnie, ale te słowa odnoszą się nie tylko do samego faktu tego pragnienia fizycznego, ale do pragnienia, tak to jest interpretowane, pragnienia miłości, tej miłości, którą jedynie może dać Bóg. Dokonało się, to są te słowa, które wskazują przede wszystkim na to, że ta ofiara, która składana jest na krzyżu, ofiara, odkupieńcza, ona się właśnie w tym momencie dokonuje. Dokonuje się to wszystko, co wynika z faktów cielenia Syna Bożego, który przyszedł na świat, nauczał i oczywiście oddał swoje życie za nas wszystkich. I wreszcie, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. To jest to ostatnie wołanie Jezusa, który y, oddaje się w ręce swojego ojca, tego ojca, który go wcześniej posłał. Dla nas to jest wielka tajemnica, dlaczego Bóg wybrał akurat taką formę śmierci dla swojego ukochanego syna. My tego nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć, po prostu taka była logika Boga i Bóg w ten sposób chciał także pokazać nam, że my wszyscy, tak jak Jego synu, miłowany, przechodzimy przez doświadczenie cierpienia, bólu, ale ostatecznie znajdujemy się, mamy szansę na to, żeby po zakończeniu naszego ziemskiego życia, po tych wszystkich doświadczeniach trudu, cierpienia, krzyża osobistego, możemy znaleźć miejsce spoczynku w rękach Ojca, czyli w Jego Królestwie. Fulton Schind podkreśla, że te siedem słów, siedem zdań Chrystusa to szkoła nadziei i opowieść tak naprawdę o miłości. I to chyba najważniejsze przesłanie, które trzeba zabrać z tego spojrzenia, także na ten dzień, jak dziś, jak Wielki Piątek, żeby dobrze przeżyć tą radość, którą przynosi nadchodzące świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa. Dokładnie, Fulton Szyn wypowiedział takie bardzo istotne słowa, które mnie osobiście bardzo poruszają. On mówi coś takiego, co mogę dać Panu? I odpowiedź jest jedna, jedynie moje grzechy. I, i Fulton Sheen dalej kontynuuje, rozumie teraz dlaczego Piotr został wybrany na następcę Chrystusa. Dopiero mogło się tak stać, kiedy on sam doświadczył tego upadku tego trzykrotnego zaparcia się Chrystusa. Czyli to nam pokazuje, że w centrum naszej relacji, relacji mojej do Chrystusa i Chrystusa do mnie jest przede wszystkim przebaczenie i jest rozgrzeszenie, uwolnienie mnie z niewoli grzechu. Dlatego także ten Piotr, który... Trzykrotnie zapiera się Chrystusa. Jesteśmy świadkami tego wydarzenia. On zostaje wybrany na następcę Chrystusa. I Chrystus dokonuje czegoś niesamowitego. Właśnie na krzyżu wyzwala nas z niewoli grzechu. I ja myślę, że to jest najważniejsze przesłanie, które płynie z dzisiejszego dnia, z tych wydarzeń paschalnych, które dzisiaj kontemplujemy. Męka i śmierć Chrystusa. Dla każdego z nas może być źródłem przede wszystkim nadziei na to, że bez względu na to, jakie to nasze życie jest, jakie popełniliśmy błędy w ciągu naszego życia, możemy liczyć na Boże miłosierdzie. I to miłosierdzie dokonuje się, ono płynie przede wszystkim z krzyża Chrystusowego. Bardzo dziękuję za te spojrzenia. Mówił o tym ksiądz Mariusz Krawiec, przełożony Paulistów po w Polsce i na Ukrainie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dziękuję. Życzę owocnego spojrzenia także na ten czas Triduum Paschalnego, żeby z radością świętować Wielkanoc i Niedzielę Zmartwychwstania. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.